Około 10 lat temu kupiłem swój pierwszy komiks Willa Eisnera pod tytułem Sprawa rodzinna i inne historie. Został on wydany w roku 2011 przez Egmont. Do dzisiaj ten komiks leży na półce w folii. I kilka miesięcy temu, kiedy robiłem obchód bibliotek, natknąłem się na właśnie wszystkie Egmontowe wydania, powieści. Eisenera. Chodzi o te obyczajowe. Wypożyczyłem je za jednym zamachem. Życie w obrazkach, Nowy Jork, a także no, Żytwagin, tego akurat nie było, a także Umowa z Bogiem, Trylogia, Życie na Dropsy Avenue. Wszystko wydał Egmont, i zabrałem się, wygłodniały dopiero w 2024 roku, za czytanie tego mistrza komiksu amerykańskiego, który zaczynał, który właściwie dorabiał sobie i robił taką hałturę przez długi czas malując Spirita. Spirit, najlepsze opowieści, też zostało wydane u nas w roku 2019 za wstępem Nila Geymana który też zrobił wstępy do, do tych obyczajowych opowieści. Jeśli chodzi o Umowę z Bogiem, to właśnie jest to 78. rok. Tutaj mieliśmy w tej, w tej książce trzy mini-powieści, właśnie tytułową Umowę z Bogiem, Siła Życiowa, 83. rok i Dropsy Avenue, opowieść z 95. roku. I właśnie ja nie zdołałem przeczytać wszystkich trzech tomiszczy, bo trzeba wam wiedzieć, że to jest około pół tysiąca strony, jeden taki tom. Ehm, nasyciłem się Willem Eisnerem i zwróciłem do biblioteki umowę z Bogiem, która pięknie pasowała mi na święta Wielkiej Nocy. Wręcz zacząłem ją czytać. I to nie jest tak, że to było gorsze. Wręcz przeciwnie, to było dobre, ale przesyt ty do tej pory miałem już Eisnerem i ja do tego wrócę. Dlatego dzisiaj będę opowiadał o Nowym Jorku i o bardziej autobiograficznej powieści, czyli powieści zbiór, zbiór, życie w obrazkach, opowieści autobiograficzne, od którego właśnie to tomu zacząłem. Dzisiaj dzięki wsparciu patronom, którzy chyba nie spodziewali się takiego wysypu komiksów w moim podcaście, no ale teraz znacie historię. Ostatnie dwa lata jakoś trafiłem właśnie na... Dwie biblioteki, które te komiksy mają w sporych zbiorach. Właściwie te najlepsze kąski już wypożyczyłem. Wśród nich jest właśnie Eisner. I można powiedzieć, że moje dotychczasowe zbieractwo komiksów było naznaczone takim odkładaniem na lepszy czas komiksów, które są drogie, droższe od książek, które to komiksy czyta się szybciej niż książkę ogląda się szybciej i właściwie nie chciałem tracić sobie swoich zapasów i rzadko kiedy po ten komiks sięgałem. E, sięgałem chyba po takie nowości. Ostatnio kupiłem spory pakiet e, Junji Ito, czyli japońskiej grozy e, m, i sobie dozowałem to wszystko tak delikatnie. Teraz e, właściwie e, moje nasycenie komiksem e, no, spełniło się i właśnie patrzę na półkę, gdzie jest ten mój zafoliowany egzemplarz Willa Eisnera i zastanawiam się, jak ten czas leci i po co ja to zbieram, skoro ja tego nie czytam. I dzięki wsparciu patronom, a może, no nie wiem, no ciekawy mnie, czy czy patroni spodziewali się tyle komiksów? Bo przecież tutaj głównie skupiam się na filmach i na grozie. Biblioteka grozy, filmy zimowe, filmy wakacyjne. I książki w sumie u mnie w podcaście są przeróżne. No, ale wracając do meritum. W 1988 roku ta nagroda Eisnera, prestiżowa, jakże to bardzo nagroda, i właśnie została stworzona w imię naszego Willa Eisnera trzeba zastanowić się podczas czytania, czy to ma sens Znaczy, ja przed czytaniem zastanawiałem się jeszcze lepiej powiem przed czytaniem wielu powieści, które dostały tę nagrodę zastanawiałem się o co chodzi z tą nagrodą Taki komiksowy Oscar, można powiedzieć. Dostał go Robert Kramp. Eee, patrzę teraz na listę i kogo ja tutaj znam. Robert Kramp to jest mm, 91. rok. Mm, Nagroda dla najlepszej regularnej serii. 94. i 5. Gnat Jeffa Smitha. Próbowałem to czytać i strasznie mnie to znudziło. Alan Moore oczywiście co my tutaj mamy z takich znanych nazwisk, no w sumie nie będę tego czytał, bo macie to na Wikipedii mm -hmm. trzeba powiedzieć, że dużo superbohaterszczyzny dużo superbohaterszczyzny chociaż ostatnio mamy ciekawy komiks wydany przez kulturę gniewu pod tytułem Kaczki, którego to autorka jest laureatką Eisnera. Mowa tutaj o powieści Kaczki, Dwa lata na piaskach, Beaton Kate. Ja to przeczytałem, mnie to się nie podobało suma sumarum ale jeżeli zostaniesz patronem, to masz dostęp do grupki, gdzie właściwie zrobiłem taki wideo, dodatkowe wideo z najciekawszymi kadrami, mówiące o tym, że nie będzie podcastu, bo czasami szybciej i łatwiej nagrać wideo niż podcast, ale właśnie Katie Beaton to jest jedna z najgłośniejszych powieści graficznych ostatniego roku, Eisner Award dla najlepszego albumu autobiograficznego i autorki można by powiedzieć, że twórczość Eisnera jest przesycona takim humanizmem. I tutaj e, krótkie przypomnienie, że humanizm to nurt filozoficzny oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowiskach społecznym i naturalnym. Humanizm stawia człowieka w roli gospodarza, w sensie eksploatacji, ale także ochrony środowiska naturalnego, świadomego, że człowiek jest jednocześnie elementem ekosystemu Ziemi. Szczególnie prawa i obowiązki człowieka wynikają wyłącznie z faktu, że jest on jedyną istotą na Ziemi, która posiada naukę i technikę. Humanizm wyklucza egoizm, czyli indywidualny, państwowy, międzypokoleniowy itd. Postuluje braterstwo i solidarność. To definicja z Wikipedii. Przytoczyłem ją e, dokładnie, abyście czuli każdy kadr e, Willa Eisnera. Gdyż m, właśnie to, co najbardziej poruszające w obu powieściach, jakie teraz będę dla was nie tyle co recenzował, nie będę streszczał, chcę wam powiedzieć o ogólnym wrażeniu zetknięcia się z Willem Eisnerem. Życie w obrazkach, opowieści różne i Nowy Jork, Nowy Jork, życie w wielkim mieście. To właśnie spojrzenie na drugiego człowieka, na sąsiada, jeśli chodzi o Nowy Jork na mieszkańca, tego bogatego i tego biednego, każdego mieszkańca w różnych sferach, jakiegoś imigranta, jakiegoś menela, jakiegoś skrzypka. Natomiast, jeśli chodzi o życie w obrazkach, to są to rzeczywiście te opowieści autobiograficzne skupione na wychowywaniu się w Nowym Jorku, Mamy tutaj na przykład opowieść, trzy, trzy powieści graficzne są i dwie krótsze historie, chronologicznie ułożone w tym tomie, zmierzch w mieście słońca. To jest, to jest. To jest dobra rzecz na wejście. To o tym, jak Eisner przechodził na emeryturę w 85. i przeprowadził się na Florydę. Coś trochę skingowskiego, skingowego wyjazdu na Florydę tutaj można poczuć. Um, Marzyciel znowu. 1986 rok to rodzaj powieści z kluczem opisującej wczesne lata branży komiksowej przed II wojną światową. Historia własnej rodziny, a także żony. Ukazana w dwóch powieściach graficznych. W środek burzy i cel gry przedstawiających zarazem historię Żydów w Ameryce. I ten cel gry to jest właśnie też historia po części o małżeństwie, o poszukiwaniu drugiej połówki i o sensie służenia drugiemu człowiekowi, żony czy mężowi. W środek burzy to znowu historia podszyta wojną w tle. Tutaj Will Eisner z tego co pamiętam, on właśnie brał udział w jakiejś tam wojnie, gdzieś tam otarł się o to i jakby wydaje mi się, że z tych książek to jest bardzo smutna e, historia, e, za każdym razem jak zahaczamy o tę wojnę. E, ostatnia opowieść to Dzień, w którym zostałem profesjonalistą, czyli opowieść o młodym Eisnerze, który szuka z, możli, zbytku, szuka em, kogoś, kto zainteresuje się jego komiksami. To spojrzenie na artystę, który nie może sobie poradzić za bardzo we wczesnym stadium rozwoju swojego powstawania, tworzenia swojego talentu, tworzenia swojego stylu. I życie w obrazkach to dobry komiks na wejście i zarazem nie do końca. Gdyż trzeba się zastanowić właśnie, co jest esencją twórczości Willa Eisnera. Patrząc z tej szerszej perspektywy dwóch komiksów i tej umowy z Bogiem, dużo wątków żydowskich, dużo humoru żydowskiego i przede wszystkim dużo Nowego Jorku. Jeżeli lubicie filmy na przykład Woodiego Allena, który też opowiada o Nowym Jorku, to tutaj znajdziecie się jak w domu. Dropsy Avenue to jest właśnie dzielnica, w której on się wychowywał. I te... Tereny, czyli właśnie takie podwórka, jak z amerykańskich filmów, typu, nie wiem, na przykład Godfellas, też te charakterystyczne mosty, te wąskie ulice, wysokie budynki, ganki, na których siedzą ludzie. Dzieci bawią się w piłkę, grają w piłkę, bawią się przy hydrancie, leją się wodą. Bardzo dużo scenek tutaj jest osadzonych w takich scenariach. I to tworzy nam niesamowity klimat podkreślony taką, powiedziałbym, disneyowską kreską Willa Eisnera. Czy warto za zaczynać... Y od życia w obrazkach. Jest to bardzo dobra rzecz, której całościowo dałem ocenę 7 na 10. Zastanowicie się, czy warto sięgać po Nowy Jork, um, któremu dałem ocenę 9 na 10. Według mnie to malutkie arcydzieło um, pokazujące miasto z różnych perspektyw. I teraz zależy, co was interesuje. Jeżeli bardziej lubicie kontekst historyczny, jeżeli bardziej lubicie autobiograficzny kontekst, to polecam właśnie Życie w obrazkach. Jeżeli, jeżeli, jeżeli chcecie zobaczyć coś bardziej obyczajowego, to polecam właśnie zacząć od, od marzyciela i od celu gry. To jest taka najbardziej obyczajowa, uniwersalna powiedzmy historia w tej, w tej książce. Natomiast ta pierwsza tytuł Zmierzch w mieście słońca to taka historia o emeryturze, ale właśnie rozpoczynająca ten tom i również ta historia rozpoczęła moją przygodę z Willem Eisnerem. Poczułem, że w tych tomach obyczajowych jesteśmy trochę w takim stadium rozwoju Willa Eisnera, który maluje już to, co rzeczywiście chce malować. 78 rok to również właśnie ten, to jest to, czego jeszcze nie przeczytałem, to jest ta pierwsza powieść graficzna, tak, która jest zebrana w tym tomie Umowa z Bogiem, 78 rok. I to nie były popularne rzeczy. To nie było łatwo tego sprzedać. I właśnie Will Eisner dorabiał sobie tym spiritem, który miał sporą popularność, bardzo długo był wydawany. Czytając te opasły to mistrza, ja mam wrażenie, że to jest jakby takie ukoronowanie twórczości Willa Eisnera, że mamy tutaj zarówno przecudownie dopracowany obrazek, jak i e, przekaz, treść jest e, na, na, nie na, na obrazek jest na najwyższym poziomie plansze skonstruowane są w sposób przemyślany e, natomiast mm, natomiast historie przesadzone humanizmem, spojrzeniem na sąsiada, na drugiego człowieka, na to, czy jest mu źle, dlaczego jest mu źle, na pewien los, który dotyka niektórych ludzi. Dlaczego dotyka ludzi taki los? I ten tom no Nowy Jork to pokazanie miasta uniwersalnie. Uniwersalnie. No, mieszkając w Krakowie, ja mm, tutaj identyfikuję się z wieloma historykami i niestety już oddałem te książki do biblioteki, więc nie mogę zacytować bezpośrednio, tylko z pamięci. Mamy Mamy tutaj duży zbiór opowieści raczej krótkich, jest jedna opowieść dłuższa pod tytułem Budynek, gdzie widzimy budynek, który zmienia się, właściwie zostaje zmodernizowany, aż na końcu zburzony i na jego miejsce jakiś nowoczesny wieżowiec postawiony. I na tle tego budynku mamy losy trzech różnych bohaterów. Pokazane w trzech, powiedzmy, osobnych historiach. Trzech różnych ludzi, losy, które przeplatają się, łącząc tylko tym budynkiem. Wszystko dzieje się wokół budynku. Raz jest to historia skrzypka, raz jest to historia jakiegoś zakochanego poety. I tylko w jednych kadrach gdzieś... Te losy przenikają się y, tych bohaterów, jak powiedzmy w jakimś filmie Roberta Altmana. Mm, ale to są takie zazębiające się... To, to, nie, to są takie nawiązania, że widzimy, że to jest ten sam budynek i gdzieś tam w tle jednej historii przechodzi bohater z innej historii. Mm, wielu tych bohaterów nie może połączyć końca z końcem. E, mają problemy finansowe, mają problemy e, w związkach, mają problemy właśnie, nie wiem, w, w utrzymaniu się. E, są też historie, gdzie jednostka jest... Mm, naciskana powiedzmy przez nie wiem, rodzinę, czy to na przykład przez, w jednej historii już nie pamiętam, w której jest syn, który ma ojca pracującego w dużej firmie, właściwie jest to firma, to jest, tych, tych oby, to jest w tej autobiograficznym tomie, jest to firma, która szyje coś, Produkuje ubrania no i właśnie jako syn on musi um, zostać spadkobiercą, musi zostać um, potem szefem tej firmy i prowadzić ją i widzimy historię tego człowieka jak on się zmienia bodajże z artysty właśnie na, na typowego przedsiębiorcę. Eisner trochę narzeka, powiedziałbym, na to, czy na kapitalizm, nie wiem, bardziej narzeka na złe traktowanie drugiego człowieka, powiedzmy, w biznesie. Pokazuje, jak to może się odwrócić do góry nogami, jak to może się odwrócić niepostrzeżenie. W wielu narracjach, w wielu tych komiksach Mamy bardzo dużo faktów. Te komiksy, nawet jak są krótkie, to na dużej przestrzeni kadrów dostajemy dużo wydarzeń, dużo informacji i często mamy dużo elips, przyspieszeń, Mamy bardzo dużo um, skrótów myślowych, skrótów fabularnych, które przenosą, przenoszą nas powiedzmy w trakcie całego ży życia. Jednej jakiejś osoby um, no nie wiem, na dziesięciu kartkach przez pół jego życia przechodzimy przez takie kluczowe doświadczenia. Trochę przypomina to narrację Martina Scorsese w wielu filmach gangsterskich, gdzie mamy taki epicki wgląd na, na wszystko, na, na życie człowieka. Um, Eisnera zdecydowanie lokowałbym po tej um, stronie epiki, takich wielkich narracji, próbujących ogarnąć całość doświadczenia ludzkiego. Natomiast w tomie Nowy Jork, trzeba zwrócić uwagę, że mamy tutaj miniaturki też, które są przecudowne. Mamy rozdziały na przykład rozdziały ulica, zapachy miasta, smaki miasta, różnego rodzaju odczucia jakie wiążą się z mieszkaniem w mieście, podróżowaniem, zwiedzaniem. Mamy na przykład osobny rozdział poświęcony koszowi, koszom. Rzeczy, co do których nie spodziewalibyśmy się, że wokół nich można zrobić historię. Ale nawet jeżeli jest to historia banalna, to Eisner opowiada o tym coś, ważnego, opowiada przez tę historyjkę coś ważnego, jak na przykład śmietnik, a to śmietnik, ten sam śmietnik potrafi być um, schronieniem dla kota, um, nie, a, a jednocześnie potrafi być. Um, potrafi być źródłem pożywienia dla jakiegoś biednego. Um, Ciężko jest mi tutaj wskazywać na konkretne historie sceny, gdyż um, muszę sobie kupić jeszcze ten komiks na półkę. Pomimo, że go przeczytałem to myślę, że chcę mieć go w swojej kolekcji, żeby móc sięgnąć i przeczytać taką miniaturkę, czasami nawet na jedną czy dwie strony. W Nowym Jorku mamy też cykl Niewidzialni Ludzie i w tych niewidzialnych ludziach obserwujemy właśnie, jak miasto nas dehumanizuje. W opowieści pod tytułem Azyl bohaterem jest Pinkus, który żył w taki sposób, że nikt go nie widział. I tutaj właśnie to, ta skrótowość narracji. Najpierw widzimy, że ten Pinkus się chował jakby w swoim pokoju, chyba kiedy rodzice na niego krzyczeli. I potem weszło mu to w nawyk i zaczął jakby się ukrywać. Taki introwertyk. To jest historia takiego typowego introwertyka, którego do momentu skrajności doprowadza moment, do skrajności doprowadza moment, w którym to momencie w wyniku pomyłki główny bohater zostaje uznany za nieżywego, za martwego. I biurokratyczna pomyłka jest powodem jego upadku, aż do śmierci. Yy, mamy tutaj takiego everymana, introwertyka, który yy, wrzucony w koła machinerii biurokratycznej yy, nie potrafi się odnaleźć. Jest miażdżony przez system i przez właśnie miasto. Miasto nie zawsze jest tutaj yy, miłe. Miasto jest często krytykowane, yy, ale yy, też widać w tym komiksie, że Eisner kocha to miasto i że widzi wady i zalety. Potrafi opisywać to w humorystyczny sposób częstokroć, nawet jeżeli mamy do czynienia z jakimiś zjawiskami negatywnymi. To coś co przydałoby się myślę polskiemu kinu na przykład. Eisner jest tutaj w tych wstępach i w opisach, że to jest piewca, że to jest hołd dla Nowego Jorku, to nie jest takie proste właśnie. Um, to jest dwuznaczne, często kroć. Wiele razy jest to wszystko wzruszające. Kreska Willa Eisnera jest dopracowana do perfekcji i nie będę jej to opisywał, poza tym, że jest w stylu disneyowska według mnie. Te komiksy czarno-białe skrzą się barwami w naszej wyobraźni. Pokazanie miasta, cieniowanie, perspektywy, to wszystko jest bardzo skomplikowane, a zarazem proste, powiedziałbym. W zarówno autobiograficznym tomie, jak i w Nowym Jorku mamy kadry, całe strony, wielokrotnie złożone, nakładające się na siebie. Góra i dół pokazuje inną scenę, ale jakoś ze sobą się łączy. No Neil Gaiman pisze, że jakby on stworzył komiks obyczajowy takim, jakim on dzisiaj jest, że on jakby poruszył w ogóle tą narracją i, i popchnął mocno do przodu, ale właśnie, zwróćcie uwagę, że to jest ten komiks jak najbardziej obyczajowy, a nie super bohaterski. On to zrobił w powieści graficznej. Ja Spirita nie czytałem um, i specjalnie mnie nie ciągnie do, do niego, patrząc chociażby na te Wstępy i zakończenia, jakie są w obu tomach Egmonta. Mamy posłowie, bardzo ciekawe tam fakty, no nie będę ich tutaj streszczał, polecam, bo jak widzicie, jeżeli jesteście słuchaczami, to już wiecie do czego zmierza ten podcast. Właściwie do takiej łącznej oceny 10 na 10. Choć powtarzam, autobiograficzny tom u mnie nalubimy czytać dostał siódemkę, a życie dostaje dziewiątkę, ale całość doświadczenia spotkania z Willem Eisnerem jest niesamowita. To jest jakby komiks otwierające oczy. otwierające oczy i to jest bardzo rzadki przykład ym, komiksu, który ja bym powiedział właśnie, że łączy amerykańskość z europejskością. Tą, tą, tego komiksu nazwijmy to tak. Wiem, że to uproszczenie, ale yy, o co mi chodzi? Obrazki dopracowane jak w jakichś yy, superbohaterskich, wysokobudżetowych komiksach, a historię, narracja rodem z europejskich komiksów, czy yy, europejskiego kina, nawiązujące do filmów e, krótkometrażowych. No te wszystkie opowieści, osobne rozdziały o latarniach, o ściekach, osobne rozdziały o zapachach, e, osobne rozdziały w ogóle tam e, Will Eisner patrzy na przykład na układ budynków, e, na piętra. E, pierwsze piętro, drugie, trzecie piętro. Historie dzieją się podpatrywane przez okna, tak jak trochę u Hitchcocka w okno na podwórze. E, te Ujęcia kamery, rysownika są mm, niesamowite. Czasami też rysownik na początku historii pojawia się sam z notatnikiem przy lampie i widzimy, że obserwuje e, historię śmieciarzy i on to sobie spisuje w swoim notatniku. Czuć, że to jest ukoronowanie twórczości tego gościa. Dlatego ja odpocznę. Nie dlatego, że e, trzeba odpoczywać od Willa Eisnera, ale dlatego, że ja raczej mam jakieś takie swoiste ADHD czytelnicze i, i muzyczne. Zresztą muzyczne ADHD, tak się miało nazywać mój program, gdzie y, chciałem puszczać muzykę. Em, odpocznę, żeby nie mieć tego przesytu, bo rozkoszowałem się czytając te książki. Em, mam na półce em, to, co wam powiedziałem, ale zanim sięgnę do tej zafoliowanej powieści, to wrócę i ponownie wypożyczę życie na Dropsy Avenue, czyli umowa z Bogiem, trylogia. No a potem, jeżeli będę miał power jeszcze, to może Spirit, najlepsze opowieści, sprawa rodzinna i inne historie są właśnie na mojej półce, no jeszcze Żytwagin, to jest chyba najkrótsza historia, ten humor żydowski, no świetny jest ten humor żydowski, on się tutaj śmieje z różnych przywar żydowskich, z obyczajów. Jest to po części też autoironiczne, nie jest to przeładowane, a zarazem nie jest to przeładowane ciężarem tych historii, które często są tragiczne i poruszające serce i właśnie uwrażliwiające na ludzki los z jednej strony, ale z drugiej strony to jest lekko opowiedziane. To jest opowiedziane z humorem i z odpowiednią empatią. Właściwie słowo empatia tutaj powinna wy, wychodzić e, z każdego kadru. E, te komiksy uwrażliwiają. E, pierwszy komiks, z jakim się zetknąłem e, to właśnie ten zachodzące miasto słońca, skomplikowany tytuł, ten emeryt emeryt, tak? Jak odchodzi na emeryturę jeden bohater i właśnie tam opiekuje się nim jakaś córka, dziewczyna, obyczajowe historie. Potem się odwraca sytuacja, że ta miłość długofalowa zostaje zastąpiona jakąś nową kochanką, potem znowu się to odwraca bohaterowie są trochę w takiej beczce wydarzeń um, i nawet te negatywne postaci, które są w tym odcinku mówię, tak w, tym, w, tym, w tej nowelce malowane tak um, brzydko, krzywe zęby wystające. Um, widzimy już jak w kreskówce, że jest to zła, negatywna postać, to potem się okazuje jakaś odwrotka i widzimy jednak też dobre cechy tej postaci. Widzimy e, jakieś inne przesłanki, których wcześniej nie podejrzewaliśmy. E, nawet czasami negatywne postaci mogą mieć e, swoje racje u tego Willa hmm. Eisnera. Więc jest to komiks otwierający oczy. Ja polecam każdemu, kto komiksem się interesuje, przeczytać chociażby jeden tom. Nawet powiem więcej. Wystarczy jedna nowelka, aby rozkochać się w tym twórcy. Wystarczy czy wystarczy jedna hmm, plansza, aby się roześmiać i zainteresować tym twórcą? Tak. Ja pokazałem go komuś z, z pracy na tak zwanej przerwie. Historyjka o tym, jak zapachy działają w Nowym Jorku. Tutaj hot dog, tutaj smrody, tutaj jakieś bąki, tutaj wiatry, tutaj smród spocanego człowieka, pasażera w tramwaju. Pokazałem to osobie, która jest wyczulona na zapachy, lubi pachnieć, em, perfumy em, i tak dalej. Często pierze ubrania i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, są ludzie, którzy mniej lub bardziej o to dbają. No i właśnie pokazując ten krótki komiks, te, taką serię, bo Eisner tworzy takie serię um, tematów w Nowym Jorku. To właśnie bardzo pozytywny odbiór był, był tych historyjek. E, śmiech. E, a jednak przecież to jest e, problematyczna sprawa. To, to, to, znaczy nie mówię akurat o zapachach. No, też potrafi to być uci uciążliwe. Ale jednak mm, Eisner nie wymyśla problemów z powietrza. On jest bystrym obserwatorem e, codzienności, z jaką mieszkańcy wielkich miast yy, muszą walczyć, borykają się z problemami, czy to z problemikami na co dzień i on to pokazuje. Tak jak chociażby na przykład coraz rzadsza zabudowa. Ja miałem za oknem ładny widok, a teraz mam gorszy widok. Yy, za oknem mam powiedziałbym raz, dwa cztery samochody można zaparkować ode mnie do naprzeciwległego widoku kurczę już, już gorzej się wysłałem. balkony mam w odległości czterech no, samochodów powiedzmy tak jest to bardzo blisko że właściwie kiedyś jak mogłem chodzić całkowicie na golasa w swojej kuchni i nagrywać podcasty na golasa był, był taki jeden to, to teraz jest to niemożliwe Akurat między nami rośnie drzewo, które teraz latem zasłania widoki, ale drzewo może zostać ścięte. No i takie historie u Willa Eisnera właśnie są proste, ale nieprostackie, pokazujące na problemy zwykłych ludzi, ale u Willa Eisnera każdy jest zwykłym człowiekiem. Nawet ten bogaty biznesmen może się e, stać e, zwykłym człowiekiem, a zwykły człowiek nagle może dostać jakiś spadek. Tak więc e, trzeba by się tutaj wgryźć może bardziej w analizę jakiejś jednej konkretnej historii. Początkowo tak planowałem, ale teraz zbieram to holistycznie i po prostu polecam Wam, aby sięgnąć po któregoś Willa Eisnera. Mam nadzieję, że coś jeszcze wyjdzie z Egmontu, żeby dopełnić ten, ten wizerunek. Chociaż myślę, że to jest już wystarczające. No z 2000 stron można spokojnie oglądać tego artysty w Polsce, po polsku wstępy, posłowia. Warto te wydania Egmontu sobie kupić, bo są tam jakieś nawet niewykorzystane sceny w ramach ciekawostki. Ale przede wszystkim jest efekt wow. I dla tego efektu zapraszam Was do komiksów Willa Eisnera. Cytując na zakończenie Alana Mura. Komiks zyskał jakość w dużej mierze dzięki Eisnerowi. To on dał nam nowy sposób patrzenia na komiks i myślenia o nim. Nie ma nikogo, kto by mu dorównał. Nigdy nie było, a w przypływach pesymizmu myślę też, że nie będzie. Natomiast Neil Gaiman pisze, że Will Eisner był miły, uprzejmy, przyjazny, przystępny i rozmowny, ale miał żelazną duszę. Miał też zmysł praktyczny, świadomość ludzkiej słabości i ogromną duchową szczodrość pokazał się jako amerykański gawędziarz. Zaś M M Michael Habon, zdobywca nagrody Pulicera, pisze, że jako wydawca, poszukiwacz talentów, rysownik i scenarzysta Eisner stworzył komiks, jaki poznałem. Jego nieustanna żywotność jako artysty wymyka się logice, rozsądkowi, czasowi, historii i współczesnym młodym autorom powieści graficznych. Ten album jest hołdem dla Nowego Jorku, jaki mógł stworzyć mistrz amerykańskiej sztuki komiksowej i właśnie w takim cyklu mistrzowie komiksu Egmont to wydał i myślę, że jest to odpowiedni cykl, odpowiednia seria dla tego twórcy. Ja zapraszam serdecznie. Nie tylko do Willa Eisnera, ale również na mój Patronite, a także na kanał YouTubeowy oraz ciekawostka. Ostatnio współpracuję z eherbata.pl i nagrywam filmy o herbacie właśnie na kanale eherbata.pl bądź też herbaciarnia na YouTubie eherbata. Wystarczy wpisać eherbata, na przykład dobra herbata za 5 zł. Obejrzycie tam filmy o herbacie, którą nie tylko pijam podczas nagrywania podcastów, ale o herbacie dla zaawansowanych jeżeli lubicie ten trunek, to dużo ciekawostek i y, będę też kontynuował ten cykl cały, więc, więc po prostu zapraszam. Tyle, dziękuję patronom za wsparcie, dziękuję za wysłuchanie i wracam teraz do jakiejś kultury. Chyba będę y, słuchał audiobooka Wilka Stepowego Hermana Hesse. Trzymajcie się ciepło. Cześć.